Ktoś mu dał biało-czerwoną flagę, w zębach trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi ręczynami Boguś, kto Była mi wrzucił Szaranowicza na słuchaczkę. Co się męczył, stało? Szaranowicza wierze. miałem na uszach i zgłupiałem, no. Teraz już jest potworny upał. Ja jestem gotów, nie martwcie się. Dobrze, dobrze. Jezus, Jezus Maria, On no. Obdarza. Zgłupiałem, z Teraz go usłyszałem. Właśnie tą pozytywną hmm. energią. To ja nie szkodzi, osiągną, będę cel. mówił nie patrząc na Szaranowicza. O cholera. Słuchaj Boguś, ale nie ma wyjścia. Będę nakładał, ale jak on będzie szedł po mecie, to muszę powiedzieć, to bo to trzeba nie miejsce. Nie no szkodzi, to dawaj, to będę, to będę to na nim tak gadał. Tak. Ja myślę, że ludzie poważni potrafią się zawsze dogadać i dogadają się. Zgoda buduje, nie zgoda rujnuje. Ja jestem gotów, nie martwcie się. To podcast nie tylko dla o 5. minuta na Mekar w stadionie 0-0. Wielki mecz dla polskiego zespołu. Piłka wybita, precyzyjne, wyskakuje. Karnewali i bramka dla Polski. Ogólny charakter. Po prostu robi się parodia meczu. No, nie można piłki podprowadzić kilka metrów. Momentalnie się przewracają. Piłka staje w miejscu, także właściwie. Trzeba liczyć na wielkie, wiele, wiele przypadkowych okazji. Jest z minuty do końca i mój, jak dojdę do środka boiska z ławki, to będzie koniec meczu. Miller niebieski jest na sytuacja i gol! Łódz I... i przewodu pokarmowych. Kolejna szansa Niemców. I gol! Finsman z Birchowem do spółki, ale chyba Birchow which yes, it played into Do The feet of, oh well, play, Damian Johnson, he's left. The big uh, midfielders in Dogby are flat on his backside. Brilliant. Now Mario Melka goes forward. come on Mario. Whoa. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie ze studia mundialowego zorganizowanego w ilackim pubie. Jest tutaj ze mną Włodzimierz Szalanowicz. Witam Państwa niezwykle serdecznie i przedstawiam także mojego najlepszego kolegę, czyli... Dariusz Pakowski. Eee, zaczynamy właśnie tutaj relację, relację mundialową, ponieważ już za kilka dni, już, już za kilka dni zacznie się Mundialeiro. Tak, zacznie się Mundialeiro, 32 drużyny będą walczyć o przepiękny złocisty puchar. Jak myślisz, Darku, jakie będą te mistrzostwa w tym roku? O, mistrzostwa zawsze są najważniejszą imprezą sportową dla mnie, bardzo ciekawe składy grup, bardzo, bardzo ciekawe drużyny, bardzo ciekawe rzeczy się dzieją w drużynach, więc eee, nie mogę się doczekać w ja, ja także nie mogę się, Darku, doczekać. Bardzo długo czekałem na te mistrzostwa. Bardzo się cieszę, że spotkamy się w budkach transmitorskich. Będziemy razem transmitować dla Państwa te mistrzostwa. Ja niestety mniej będę miał przyjemności zapowiadać meczy dla Państwa, ale Ty, Darku, słyszałem, że wracasz na wizję i na fonię. Wracam, wracam i kopną mnie niezły zaszczyt. Proszę Państwa, będę właśnie relacjonował sam w finał. Finałowy mecz, czyli Polska z Arabią Saudyjską będzie grała. Ja tam będę i będę wszystkim opowiadał co się będzie działo. Tak, ja w mojej drobince mam troszeczkę inny układ, ale tego nie, zdradź, nie zdradzamy na teraz, tylko zapraszamy Państwa na dalszą część naszej transmisji. Oh, Serdecznie witamy Państwa ponownie z naszego przedmundialowego studia. Darku, to co? Zaczynamy? O... zaczynamy rozmawiać o naszych grupach, czyli przedstawimy Państwu teraz wszystkie 8 grup, ale nie zaczniemy od grupy A, w której gra Polska, tylko zaczniemy od grupy B, czyli jakie typy są w grupie B? Jakie typy są Twoje? Jakie typy są moje, no tak, mamy w grupie B Szwecję i mamy w grupie B Anglię. Bardzo ciekawy układ. Szwedzki trener angielski będzie prowadził drużynę i przeciwko Szwecji. Jestem bardzo ciekaw jak to, jak to wypadnie. Wydaje mi się, że jednak, że Anglia nie będzie w czołówce tej grupy. Tak, Anglia przecież Runie jest chory, nie? Nogę ma coś. Runy, tragedia narodowa no. w Anglii. Wszyscy patrzą na tą nogę Runeia. Anglia nie będzie w czołówce tej grupy. Tak, czyli oprócz Szwecji i Anglii Darku mamy Paragwaj i Trinidad i Tobago. Z tego co usłyszałem tutaj od naszych kolegów komentatorów, Paragwaj jest bardzo silną drużyną, czyli tak, Szwecja tak. i Paragwaj wyjdą z grupy? No, Paragwaj z Anglią naprawdę będzie o to walczył. Co brzmi dziwnie, ale Paragwaju, podobnie jak w naszej grupie, o czym powiemy później, Ekwadoru nie można wcale y, lekceważyć. Więc myślę, że Szwecja, Szwecja, na początku, później będzie ciężko, będzie blisko, Paragwaj lub Anglia. Trinidad, no Trinidad będzie chłopcem do bicia. Dobrze, grupa C, czyli w grupie C można powiedzieć, że to jest grupa śmierci, dwie są takie grupy której mamy darku Holandię, Serbię, Czarnogóle, Argentynę i Wybrzeże Kości Słoniowej. Komu kibicujesz w Drużyna Kości Słoniowej, myślę, bo gra w niej Didier, Drogba i Koloturę i Ebue. Tak, ale są no Lubianie, nie Lubiani, nie słyszałem no, tutaj, to ludne, że, że... Drogby nie... Tutaj no, nie Drogba nie lubi. No, Drogba jest taki troszeczkę samolubny. Jest, jest, jest. Dobrze, Więc, no ale za to Holandia. Holandia chyba ma tutaj duże szanse, chyba największe. Bez problemu powinna sobie poradzić. Jest wielką wiadomo chyba jest Argentyna. co tam w tej drużynie siedzi, co tam się dzieje, trochę młodych talentów. Młodych. Ale ja słyszałem, że to słaby zespół w tym roku. Ale jest tam parę młodziaków, którzy mogą, jeden jest nazywany drugim ma, nowym Maradoną, drugi jest już nie starym. Nie starym. E, więc on gra, on gra, on zawsze się gdzieś tam kręci ze swoim brzuszkiem, prawda, e, Skoków, w kieszeni. On wspiera drużynę morale. Także myślę, że Argentyna i Holandia? Uważa być niespodzianku, myślę, że Holandia i Argentyna, tak. Dobrze, dobrze. Przechodzimy do, grużyny, do grupy D, w której gra Portugalia, która nam złoiła 4 lata temu skórę, 4-0, pamiętasz? Dobrze dobrze, że złoiła, no, tak. bo tak, tak miało być. Tak Potem miało jest być. Meksyk, Angola, Angola to jest taka mała Portugalia, nie wiem czy Darku pamiętasz, to przecież była kolonia portugalska kiedyś oraz Iran, który jest prawdopodobnie, z tego co mi tutaj nasi koledzy Irańczycy mówili, nieobliczalny w tym roku. Pieniądze robią swoje, czyli szejkowie... Szejkowie, szejkami, ale tutaj prawda, pewna polityka może jednak nie dopuścić do, do y, zwycięstw tej drużyny. Niestety trzeba powiedzieć, że mówi Aleiro, to są i pieniądze, i polityka, i dużo się tu kręci. Owszem, mecze, wszystko może się zdarzyć, ale jednak pewne, pewne rzeczy są ułożone. Iran, nie, Iran nie wyjdzie z grupy. Myślę, że tutaj tak, Portugalia ma największe szanse. Aczkolwiek słyszałem, ja tu mam moje notatki, spójrzmy w nie, że Portugalia jest dobrą drużyną ale jest drużyną indywidualności i niestety nie tworzy drużyny, jakby to tak można powiedzieć, No, oni mieli pecha, mieli pecha, nie wychodzą im duże, duże imprezy. Dokładnie, ale, dokładnie. Ale myślę, że jednak po tych nieudanych swoich mistrzostwach Europy tutaj będą chcieli się lepiej pokazać i, i chyba to zadziała. Wyjdą. Wyjdą. Grupa E, Darku, czyli Włochy, Czechy, Ghana i USA, także bardzo, mocna grupa. Bardzo ciekawa grupa, bardzo będę kubicował tutaj e, Czechom, e, Włochom najmniej pewnie, jestem ciekaw jak tutaj wypadną Stany o których się różne rzeczy mówi. Tak, grombaliśmy im 4-1 na mistrzostwach, czy 3-1? 3-0 im wrąbaliśmy. No. A potem oni nam. Tak, ale to, to jest ciekawa drużyna, to jest ciekawa drużyna. Mają dobrych bankarzy, mają, mają niezłą obronę i chyba poza tym nic więcej. Hanna, no, nie wiem za dużo tej grupy, o, tej, o tej drużynie. Sien tylko gra Sien. Myślę, że, że oni będą się bić z USA, tak, mm. o, o końcówkę tabeli. Mm -hmm. Dobrze, a Włochy? Włochy, jakbyś spojrzał na mój grafik, to jest jedna z trzech drużyn, która Fawo, dotarła... Tutaj właśnie, ja nie kibicuję Włochom, nie lubię za bardzo ich stylu gry. Nie chciałbym ich widzieć w półfinale czy wyżej, ale nie może być. Włochy, nie wiem czy wiesz, jest... Włochy są najstarszą drużyną w mistrzostwach. W zasadzie wszyscy piłkarze, którzy grają, są znani od, od paru, paru nastu nawet lat. Nie ma żadnej nowej twarzy w tej drużynie. I też dlatego ich nie lubię. Ha, no tak. Pędzimy dalej, grupa F, czyli Brazylia, Chorwacja, Australia, Japonia. Najłatwiejsza grupa w Darku? najłatwiejsza. Ja się tutaj widzę, że posadziłeś szybciutko Japonię na końcu, a ja tutaj mam po cichu pewne przeczucie, że Japonia, że Japonia tutaj może zrobić niespodziankę. I, i ja bym ją na pewno nie stawiał za Australią. Dobrze, czyli Brazylia, tak jak proszę spojrzeć. No, Brazylia, Chorwacja. Brazylia, tak. To no jest dobry układ. No. Japonia myślę, że tam zadziała, namiesza miesza mm -hmm. w szukach, ale no nie wyjdzie z grupy. Grupa G. Czyli Francja, Szwajcaria, Korea Południowa oraz Togo. Słyszałeś, że a... w drużynie w francuskiej kipi, przecież Bramkarz, Olivier Coupé, pokłócił się z Bartezem o pierwsze miejsce i jest wojna. Jak widać nie tylko w polskiej reprezentacji dzieją się różne rzeczy niespodziewane, tak i w drużynie francuskiej, i w drużynie angielskiej było trochę niespodzianek, także o, to jest właśnie ciekawe w mistrzostwach. różne rzeczy będą się działy. Francja, Francja wyjdzie, Szwajcaria wyjdzie, to chyba jest raczej pewne. Grupa G nie jest ciekawa, grupa H. Ukraina, Hiszpania, Tunezja i Arabia Saudyjska Tak, o co, której mówili, że poszukiło? będzie w finale z Polską Mówili o Hiszpanii, tak, Aha, tak. Arabia Saudyjska i Polska spotkają się, myślę, że w finale. W finale tak. Dobrze. Co mówisz, pytasz się, co myślę? No Ukraina, Hiszpania, tak jak widzisz, na moją drobinkę, Ukraina wygra grupę, Hiszpania będzie na drugim miejscu. Tunezja i, i Arabia to są chłopcy do bicia, aczkolwiek pamiętamy, że Tunezjczycy tu, tu, spisywali się ostatnio dość dobrze. I skoro jesteśmy tutaj w Pobie Irlandzkim, warto wspomnieć o, o grupie I. <śmiech> W grupie I jest Irlandia, która patrzy na to wszystko z wielką zazdrością i nie wie komu kibicować w tych mistrzach. Tak, Irlandczycy będą kibicować z tego co słyszałem Polakom, ale chyba tylko z sentymentu po prostu, bo w Irlandii jest teraz więcej Polaków. Nie? Myślę, że będą też Anglikom kibicować, jako że oni skrzętnie... prawda, no tak, to jest kibicyją, ukryta miłość. Ukryta miłość, bardzo mieszane uczucie mają, ale jednak w tych mistrzostwach chyba jednak będą Anglikom kibicować. Bacznie obserwują ich graczy, myślę, że tak to będzie. Dobrze, puścimy teraz może jakąś fajną piosenkę, specjalnie dla kibiców, może o ulubieńcu kibiców, panu Rasiaku. Oj, o Rasiaku parę słów trzeba będzie powiedzieć, ale zaczniemy faktycznie od tej przyklej piosenki. Ktoś mnie powołał, świat nagle zawirował, bo to bym kopał na dobre i na złe. Nie do wiary pokazywali, że ktoś powołał mnie Ktoś mnie powołał, niech wszyscy ludzie bledną, bo niech bym kopał już nawet Magda M I na te też pyta, czemu znów ktoś powołał mnie Laphart i Owen i Slanuryś, Wszyscy mi mówią, żebym już nie kopał Iwan i Delfin powtarzają mi Żebym już nie kopał dziś Wybacz mi Polsko niemalowane drewno Bo czasem zaśpiewa miłości ludy zęb Chuck Norris mięknie Bo wie na pewno, że ktoś powoła mnie La la la la, la. Donald, Wisniowski i Liz. Wszyscy mi mówią, żebym już nie kopał. Zała blebальная powtarza wciąż mi, Żebym już nie kopał dziś. Kopię ja, kopię ja, kopię ja, kopię ja. Napadę z mi mówią, że bym już nie kopał Iwan i Delfin powtarzają mi Żebym już nie kopał dziś nie tylko dla orłów, trochę inne radio. Właśnie, właśnie słyszeliśmy, co, co śpiewają Rasiaku, więc od razu przejdziemy i będziemy mówić o grupie A, gdzie gra Polska, o polskiej reprezentacji, parę słów powiemy, więc co sądzisz o tej dla nas najważniejszej grupie, wodków. No, mnie się wydaje, że grupa jest jak na Polskę silna, ale powinniśmy teoretycznie dać radę, Dark, gdyż liczymy na to, że przeciwnicy będą jeszcze słabsi niż my. Zawsze na to liczymy, Włodku, zawsze na to liczymy i wtedy pojawia się jakaś drużyna, którą z góry przykreślaliśmy, tak jak Korea, która nam daje niezłego łupnia. Ja tutaj mam taki swój typ w grupie A, że taką drużyną, która będzie Ekwador nie ma co lekceważyć, to są chłopcy, którzy naprawdę się napatrzyli jak gra Brazylia, Argentyna, wszystkie sąsiednie kraje są mocne w piłkę i Ekwador też ma, też ma naprawdę dobrych graczy. Sądzę, że Polacy są w stanie wygrać z Niemcami, ale przegrają z Ekwadorem. Jednak myślę, że oprócz Polski wyjdą Niemcy. Dobrze, to jest twój typ. A co sądzisz o drużynie niemieckie, która w zasadzie jest bardzo młoda, tre trenowana przez niedawnego piłkarza przecież, pana Jurgena Klinsmana. Darku, co myślisz o tej drużynie? Co myślę? myślę, że jeżeli Niemcy wygrają z Polską, to, to też można powiedzieć, że wygrali Polacy, prawda? Gra tam Podolski tak. Mirosław Zopola Mirosław Zopola Myślę, że to trochę jest taka drużyna Na którą można patrzeć z pewną zazdrością Że dlaczego ci chłopcy nie grają u nas no tak. nie, ma, nie ma się co dziwić, prawda? Sami tutaj jesteśmy teraz w Irlandii Ale, ale jednak szkoda, szkoda, prawda? No tak, Darku, no tak Tam gdzie lepiej płacą, tam się lepiej gra Troszkę mało powiedzieliśmy o drużynie niemieckiej. Gosia Samosia z zaprzyjaźnionego podcastu przygotowała bardziej wnikliwą analizę. Zapraszamy na relację. Zapraszamy. Specjalnie dla podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Krótkie relacje z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Niemczech przygotowała Gosia Nierhaus z podcastu Samosia. Nie macie biletu na Mistrzostwa Świata? Nie szkodzi. W czasie Mistrzostw Świata Niemcy zamieniają się w wielki stadion. Przede wszystkim w miastach, gdzie odbędą się mecze, czekają już duże krany na kibiców z całego świata. Berlin. Fabrykant obuwia Adidas zbudował przed rajstagiem olimpijski stadion w wymiarze 1 do 10. Około 10 tysięcy ludzi ma znaleźć w tej spektakularnej arenie miejsce, na której oczywiście będą wszystkie mecze transmitowane na żywo. Wstęp 3 euro. Dortmund. W czasie mistrzostw świata w Dortmundzie, Westfalenhalle, Odbędzie się wiele koncertów. W hali 2U przedstawią się afrykańskie kraje biorące udział w Mistrzostwach Świata. Zmęczenie kibice mogą również w Westfalenhale skorzystać z miejsc do spania. Prawie 4000 urzeczeń znajduje się w ogromnej hali. Düsseldorf. Na Stadionie Paulianes, na ogromnym ekranie o wielkości 40 m2, będą transmitowane wszystkie mecze na żywo. Do 12 tysięcy widzów mieści ten stadion. Również w innych niemieckich miastach, gdzie odbędą się mecze Mistrzostw Świata, organizowane są imprezy, koncerty, i transmisje na świeżym powietrzu. 14 czerwca odbędzie się mecz Polska-Niemcy w Dortmundzie. Również z tej okazji jest zapowiedzianych dużo imprez polsko-niemieckich, przede wszystkim tu w zagłębiu Rury. Ja osobiście też organizuję małą imprezę polsko-niemiecką, na którą zapraszam zaprosiłam swoich niemieckich przyjaciół. Ja niestety będę jedyną Polką na, tym, na tej imprezie. Będę miała też, będą tam polskie potrawy, niemieckie piwo, może też parę niemieckich potraw. No i zobaczymy, jak, jak ten mecz przebiegnie i jakie będą reakcje moich niemieckich przyjaciół. na zakończenie mam tu jeszcze małe ostrzeżenie dla kibiców z Japonii. Burmistrz Bon, Berbel Dickman odradza japońskim kibicom sukcesy ich drużyny świętować tradycjonalnymi skokami z mostu. Nie Ni do Renu, to grozi utopieniem. Ren płynie szybko i to jest niebezpieczne powiedziała frau Dickmann japońskim mediom. Minister Japonii ma w czasie Mistrzostw Świata swoją kwaterę w dawnej stolicy Niemiec. Japonia znajduje się w grupie F z Brazylią, Koreą i Argentyną. Byłoby tyle ode mnie o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Niemczech. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy najlepszego polskiego podcastu nie tylko dla Orłów. Z Niemiec mówiła dla Was Gosia Nierholtz. Jednak reklama się kręci, są sponsorzy, to wszystko idzie. Między innymi dlatego pewne osoby, które nie zostały powołane, były bardzo niepocieszone, kontrakty były już w powietrzu, wszystko było przygotowane. Niestety nie chciał, że się na myśli tutaj naszego nieodrządzonego bramkarza oraz napastnika yy, łowca bramek? No więc tutaj, prawda, bardzo dużo emocji yy, wybory Janasa yy, wzbudziły. Jeżeli chodzi o Dudka, no na pewno, na pewno powinien być w prezentacji. I, i okej, okay, mógłby nie być numerem jeden, jeżeli. Janas chciał, żeby grali ci, którzy grają na co dzień w klubach, ale bez przesady drugim bramkarzem mógłby być i świat by się nie zawalił. A byłyby bezpieczne, doświadczone plecy dla drużyny i morale też by było pewnie wsparte. Piąta minuta na stadionie w Stuttgarcie. 0-0, wielki mecz dla polskiego zespołu. Piłka wybita, precyzyjne, wyskakuje Karnewali i bramka dla Polski! Lato zdobyła pierwszą bramkę. Karnewal zablokowany, wypuścił piłkę z ręki i nadbiegający Lato, który tylko, tylko cicha na takie pozycje, nie miał żadnych trudności i piłkę skierował do bramki. No i teraz widzi jak Lato ile sił w noga wypuszcza Szarmaka. Szarmaka pędzi do piłki sam karnewal. szał Szarmaka i druga bramka! Brawo Polacy! Czyli Darku, kogo widzisz w napadzie w polskiej drużynie? W napadzie to jest problem, prawda? To jest problem. Frankowskiego bym bardzo chętnie tam widział i tutaj też pewne mam e, pretensje do Janasa, żeby nie wziął. Chłopak... Będziemy z nim rozmawiać za parę dni na mieszczot, mam nadzieję, że nam udzieli wywiadu. Tak. Tak, tak. E, no co, kto będzie w ataku? Będzie w ataku grał Rasiak i czy to się kibicą podoba, czy piosenkarzom, czy nie, to jednak, ja nie wiem, ja nie wiem, z czego wynika w ogóle ta wrogość. Nie wiem, dlaczego został ostatnio chłopak wygizdany w Chorzowie bardzo bardzo niefajnie, mimo że nic tam złego nie zrobił, ledwie dotknął piłki i się roz, roz, rozlegli gwizdy. Słyszałeś o tym? Tak, tak, ja oglądałem parę dni temu mecz Polska-Chorwacja, polska, polska wszedł w 89. minucie i miał dość dobrą sytuację główkową. Na szczęście go nie wygwizdali, bo był tylko dwie minuty, więc pewnie kibice nawet nie zauważyli, że przed <głos> na boisko. Ja nie wiem, z czego to wynika. Ja uważam, że Rasiek jest dobrym napastnikiem. Widziałem go w akcjach, widziałem go jak grał w klubie i naprawdę dobrze sobie chłopak radził. A jakie jest swoje Twoje zdanie? Ja myślę, że będą z chłopaka ludzie, tylko że może jest troszeczkę tak jak nasz Sebastian Mila, który, który jest psychicznie, że tak powiem, zmęczony całkowicie z tego, co wiemy tak odrodzi się i myślę, że może być takim czarnym koniem napadu w polskiej drużynie. Obok, obok, obok. obok Żurawia obok Żurawskiego. Obok Żurawia dokładnie. Tak, Magick Żurawski, to jest to tutaj jest... nasz kolega, bardziej mój z Poznania, niż kolega, kolegi Darka. Tak. E... Oczywiście, myślę, że Żurawskiemu tutaj też będą kibicować kibice, szczególnie w Irlandii. A czy na przykład w pomocy, czy w napadzie widzisz e Eusobiusza? Eusebiusza, ponieważ nie chciałbym mieć jednak trzech napastników, więc nie drużynie musiałby grać bardziej w pomocy. Dobrze, czyli rozmawiajmy o linii pomocy. Czyli Trzynówek Przez... i smolarkę. Smolarek? Smolarek ja bym jeszcze też postawił na Milę. E, Mila to jest gracz, który jest nieobliczalny. Miał, dobre, miał bardzo dobre mecze, miał bardzo dobre zagrania. Ostatnio się trochę spalił, ale może to jest czas, żeby się odrodzić, prawda? Mistrzostwa Świata? No może, może. Zatem obrona. Kogo w obronie postawimy? Mariusz Job, to jest filar naszej obrony? No, chłopak dobrze główkuje, chłopak jest wysoki. Myślę, że tak. Ogólnie, no, no nie wiem, z chyba mamy największy problem w no naszej tak, prezentacji. Tak, najwięcej mamy tutaj chyba... Ciężko jest wskazać lidera, ciężko jest wskazać nazwisko, które tak. po prostu jest znaczące, tak jak nie... Może, tak że w łagos, powiesz, żyrowski, No właśnie. Tutaj... Dobrze, dobrze. To co do napadu i do pomocy, mamy, mamy, mamy zdania mniej więcej ukierunkowane. Po prostu robi się parodia meczu. No, nie można piłki podprowadzić kilka metrów, momentalnie się zawsze przewracają, piłka staje w miejscu, także właściwie trzeba liczyć na wielkie, wiele, wiele przypadkowych okazji. Miller nie jest na sytuacja i gol I... Abram Kasz, nasz artur czy pan Kiks Kuszczak? Kuszczak, to jest przykra sytuacja, która mu się przytrafiła. Chłopak... Ja mówiąc szczerze, przepraszam Darku, że ci przerywam, nawet nie widziałem tej bramki, bo wtedy, wtedy byliśmy na zawodach lekkoatletycznych w Baden-Baden i po prostu nie widziałem nawet tej bramki, ale podobno była kuriozalna. To była bardzo śmieszna sytuacja i, i bardzo kuriozalna. Nie przesadzałbym, prawda o zdolności Kuszczaka, on miał naprawdę świetne interwencje w swoim klubie. Jego interwencja została wybrana interwencją sezonu ale jednak w pierwszej bramce bym widział bardziej tak. doświadczonego Boruca. Boruc, ja na niego po cichu mówię, Boruc, butz, bo to jednak jest młody chłopak, trochę nieokrzysany, tak, trochę mały pamiętamy, no, jak ja grał w legi, tak, i trochę pajacował. No, pajacował, bo, natomiast bramkarzem jest niezły, myślę, że dobrze, żeby zagrał e, jako pierwszy. Dobrze, Darku, kończąc podsumowanie polskiej reprezentacji, wyjdziemy z grupy, tak? I potem Szwecja albo Anglia. Naprawdę nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli zagrać tylko trzy mecze na, tej, na tych mistrzostwach, więc wyjdziemy z grupy. A później, a później i myślę, że, że zagramy sobie z Anglią, bo lubimy z Anglią grać, prawda? Tak, tak. lubimy grać i przegrywać. <grywa> Ale e, chciałem jeszcze zauważyć, ostatnio był, e, była audycja e, w tej serii, w której Państwo nas słuchają poświęcona pamięci e, Górskiego i to może być znaczące, to może być znaczące, pewien cykl w historii został zamknięty i może kolejnym meczem z Anglią po wyjściu z grupy otworzymy nowy tak, rozdział. Tak, tak. wtedy już będzie pełen sił i nam do nowy rozdział. Przygotowałem, Darku, na koniec tego wejścia dla Ciebie specjalną piosenkę o Tobie. Znalazłem tutaj... Y, z, Dziękuję, i, Władku. Proszę. I, I wracamy zaraz po piosence na jedną czwartą i jedną ósmą finału. Po prostu robi się parodia meczu. Well go No witam, tutaj Łukasz z podcastu Polski Detroit. Filip e, poprosił mnie o nagranie moich refleksji a propos piłkarskiej drużyny Stanów Zjednoczonych. Sami wiecie, już niedługo Mistrzostwa Świata. No nic, e, Amerykanie, jak Amerykanie widzą piłkę nożną, jak, jak to wszystko, na no, to wszystko się zapatrują. Dla nich futbol, to jest futbol amerykański, soccer, czyli, czyli, czyli, tak oni mówią na naszą piłkę nożną, to jest poza jakimkolwiek kręgiem zainteresowania, mało kto zna zasady, a wszyscy Amerykanie w 90 i uważają, że po prostu soccer jest nudny, że lata się za piłką, nic się nie dzieje, nie ma bramek. No nie widzą tego piękna podań czy tego typu rzeczy, ale, ale no, uważają, że to jest e, bardzo nudne. No Zresztą całkiem niedawno z moim, jednym z moich e, kolegów miałem właśnie taką małą sprzeczkę. On uważał, że e, w ogóle futbol amerykański był wcześniej wynaleziony niż piłka nożna. E, no i nie dał się przekonać, że to jednak e, m, od piłki nożnej wyszło rugby i dopiero od rugby e, wyszedł futbol amerykański, no ale może trochę Zbaczam z tematu No tak jak już powiedziałam, pierwszy mecz Stanów Zjednoczonych będzie Rozegrany 12 z Republiką Czeską, później Grają Amerykanie z Włochami I później z Ganą No moim zdaniem Czeska Republika Może wygra, może nie wygra ze Stanami Włosi na pewno, Gana na pewno Przegra, także Są dosyć duże szanse na to, żeby Amerykanie Wyszli z grupy, zresztą No oni są bardzo bojowi I przede wszystkim ten skład, który pojedzie Dzienna Mistrzostwa Świata jest już składem od kilku lat e, tym samym e, największe gwiazdy moim zdaniem to oczywiście e, Donovan Landon, e, facet, który grał już w 78 meczach reprezentacji, 25 bramek strzelił, e, gra zresztą w lidze w lidze e, amerykańskiej jak duża część e, zawodników e, właśnie Stanów Zjednoczonych e, no bardzo też znanymi e, zawodnikami są e, Demarcus Beasley, on gra w PSV Eindhoven w Holandii e, no na pewno Polacy pamiętają e, Clinta Dempsey'a, który strzelił nam bramkę w Niemczech, także to są przede wszystkim właśnie takie podpory amerykańskiego zespołu, no i oczywiście trener Arena, który, który też już prowadzi ten zespół od paru dobrych lat. No w eliminacjach Amerykanie, no jak sami możecie się domyśleć, no, no dobrze im szło, skoro są w mistrzostwach świata. No w tym roku grali z Kanadą, zremisowali, z Norwegią wygrali 5-0 w Kalifornii, później grali z Japonią, było 3-2 dla Stanów, później z Gwatemalą wygrali 4 z Polską 1-0, z Niemcami w Dortmundzie przegrali 1-4, z Jamajką zremisowali 1-1, z Marokiem przegrali 0-1, z Wenezuelą wygrali 2-0 i teraz e, z Litwą wygrali 1-0. Także no, w sumie więcej wygranych niż przegranych. E, no na mecze tutaj w Stanach przede wszystkim przychodzą no nie wiem, Meksykanie, przychodzą Europejczycy, prawdziwi Amerykanie wolą jednak oglądać koszykówkę, hokej czy baseball także no nie jest to takie, takie bardzo, to nie jest taki bardzo popularny sport. No mam nadzieję, że wszystkie mecze będą transmitowane, wszystkie mecze Mistrzostw Świata będą transmitowane tutaj w Stanach na ESPN czy na ESPN2. Z tego co wiem, na no, amerykańskie ameryka mecze amerykańskiej drużyny będzie transmitował właśnie ESPN na żywo i e, kanał ABC. E, co jeszcze, no mogę Wam powiedzieć? E, no bilety oczywiście są już, w ogóle biletów na Mistrzostwa Świata nie można już kupić e, na, na mecze drużyny Stanów Zjednoczonych. Sponsorzy. No przede wszystkim sponsorami drużyny amerykańskiej jest Piwo Budweiser, Home Depot, to jest sieć sklepów takich jak Castorama czy Praktiker w Polsce, Nike, Hyundai, Panasonic i Gatorade. Gatorade no to jest taki energetyczny drink, izotoniczny. Ale dlaczego właśnie mówię o tym Gatorade tak najbardziej? Przede wszystkim właśnie mówię o tym z tego względu, że oni mają bardzo fajną reklamę właśnie z reprezentacją Ameryki w piłce nożnej są pokazane, jest pokazana ich droga od w eliminacjach Właśnie do, do, do samych już mistrzostw świata Bramki, nie bramki Naprawdę bardzo, bardzo fajna Taka reklama podnosząca na duchu Bardzo mi się podoba Także chyba tyle, no nie będę już was tutaj zamęczał yy, tą drużyną Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że dobrze im pójdzie. Na pewno nie będę im kibicował, tak jak będę kibicował Polsce. No cóż, no mieszkam teraz w Stanach, także też powinienem mi kibicować im. No ale zresztą, bez względu na wszystko, czy Polsce dobrze pójdzie, czy Stanom dobrze pójdzie, nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak, i tak, moim zdaniem e, mistrzem w tym roku będzie po raz kolejny Brazylia. No nic, dzięki, trzymajcie się, mam nadzieję, że... Będziemy się cieszyć już na początku czerwca z wygranych Polski, czego sobie i Wam wszystkim e, życzę. Bawcie się dobrze, na razie, cześć! Kolejna szansa Niemców. I gol! Winsman z Birchowem do spółki, ale chyba Birchow. robi się meczu. Serdecznie witam, Darku, Cię ponownie i jak Ci się podobała piosenka, którą nagraliśmy razem z kolegami z, ze studia? No bardzo ciekawa. Cieszę się bardzo, że mam, prawda, fanów, że mam ludzi, którzy podziwiają moją pracę. W końcu, na, na, na to robię i i komentuję te wszystkie mecze i, i wymyślam, jakie tutaj ciekawe powiedzonka strzelić, żeby, żeby kogoś rzucić na glebę, nie? Dokładnie, dokładnie. Czyli co? Przechodzimy do jednego z 8 finału? Szybciutko? Tak, Wodku widzę, że masz tutaj przygotowaną swoją rozpiskę. Ja Dobrze. mam swoją, ale to ją zachowam dla siebie. Dobrze, A ty czyli... się podziel z nami. Dobrze, serdecznie będę się z Państwem dzielił szybciutko. Niemcy, Paragwaj 2-1. To jest mój typ. Holandia, Meksyk 3-1. Szwecja-Polska, niestety 2-1 Postawiłeś jednak tak, przed Szwecja przed Polską Tak, Szwecja wygra z Polską 2-1 Portugalia-Serbia i Czarnogóra, 3-2 dla Portugalii Włochy-Chorwacja Łatwe zwycięstwo Włoch 2-0 A aż dwie bramki Włosi strzelone? Tak, tak, tak, tak No ja bym tutaj jednak postawił na 1 Tak Mecz w zasadzie jeden z ważniejszych w Europie: Francja, Hiszpania. Pamiętamy wielokrotnie starcia tych dwóch krajów, gdzie tym razem Francja wygra 2-1. Brazylia, Czechy. Będzie to mecz strasznie ciężki, strasznie ciężki. I tylko jedną bramkę tu wziął? Tak, będzie jedna bramka: tak zwany złoty gol w dogrywce. Ojej, a ja myślę, że taki mecz byłby dużo ciekawszy. I, i tak jak Czechy grały z Holandią, tutaj myślę, że padłoby więcej bramek. Dobrze, no to zobaczymy. Oraz ostatni mecz 1-8 finału Ukraina- Szwajcaria. Szwajcaria wygra 2-1. I mamy następujące pary w 1-4 finału. Niemcy, Holandia, Szwecja, Portugalia, Włochy Francja, Brazylia, Szwajcaria. I spójrz, Darku, jakie tu mamy wyniki Niemcy, Holandia Na szczęście wygra Holandia <grywa> Holandia, tak, oni się pluli, tak. oni się nie lubią tak. Ja bym jednak kibicował Holandii, więc tak. cieszymy mnie twój 3-1 dla Holandii Drugi ćwierćfinał, Szwecja-Portugalia Proszę spojrzeć, Szwecja wygrywa 2-1 która... Portugalia, która jak wspomnieliśmy nie jest drużyną Ale ma dobrych, dobrych, dobrych Zawodników I tu postawiłem na Szwecję. Trzecim będą będzie mecz Włochów Z Francją Łatwe zwycięstwo znowu Włochów, pamiętamy w 1-8 finału, tak. wygrali także 2-0 i tutaj też stawiamy 2-0 dla Włochów, się kłóci i tu właśnie Zinedine Zidane będzie miał problemy, będzie jego druga żółta kartka i w 13 minucie zejdzie i będą grali... Chyba zejdzie już na dobre bo też ma swoje lata. Tak, ma już swoje lata. Czwarty ćwierćfinał, brazylia szwajcaria tu wynik jest łatwy do przewidzenia, 3-1 dla tak, Brazylii. Brazylii. Brazylia jest drużyną, którą warto poznać trochę bliżej, od środka Marek Brazylii z Brazylii przygotował nas relację wodką. Tak, dokładnie Czyli nasz zaprzyjaźniony słuchacz tutaj jest z dalekiej Brazylii przedstawi Państwu, co się dzieje u Canarinhos Gafieira, salomobri, seja Olá, do podcast aqui é o Macanudo do Brasil. Brasil Brasil e aqui ao meu lado está o meu amigo comentarista esportivo Marcos Danilo hello pessoal, hello e aí Danilo, tudo bem? beleza, e você acha que a seleção brasileira vai trazer o caneco para casa? tem condição de trazer mais será que trará? Witam wszystkich słuchaczy telewizji z podcastu Nie Tylko Dla Orgu. Tu Wasz korespondent specjalny z Brazylii, Macanudo. A wraz ze mną tu w studiu jest mój przyjaciel i komentarzysto sportowy, Markus Danilo. Wspólnie postaramy się Wam przekazać cały ten klimat e, otaczający wyjazd Celesão Brazyliere Canelinhos na Copa do Mundo na Alemania. A witam wszystkich serdecznie. Jak słyszeliście to jest entuzjazm typowy dla Brazylijczyków, dla których piłka nożna, czyli futebol, to jest sport narodowy, pomimo że wywodzi się skądinąd, to już jest ich tradycja, to jest cały folklor tego narodu. Cały naród żyje teraz właśnie wyjazdem już z Resonkanalini do Szwajcarii, gdzie chwilowo przebywają, trenują, grają mecze sparingowe i również chodzą do dyskotek. Uh, rzeczą naturalną jest oczywiście, że wszystkie media w tym momencie poświęcają całą uwagę uh, reprezentacji Brazylii, tam Szwajcarii. Ale o tym powie nam nasz uh, zaproszony gość, Markus Danilo, nasz komentarzysta brazylijski, ekspert od spraw futbolu do Brazylii. Markus, jak wiesz da Selecją brazylierę? Bo, ja mogę powiedzieć, że Selecją ta. Bem preparada, tem um dos melhores jogadores do mundo, tem totais condições de ganhar a Copa do Mundo, mas não podemos esquecer dos exemplos passados, né? como em 82, 86, onde todos achavam que o Brasil era o favorito, mas na realidade foi surpreendido por aqueles que se era considerado o menor. Bom, o Veduto Nego, representante da Brasília, de seleção brasileira, Canarinhos, jest w dobrej kondycji fizycznej, psychicznej ale właśnie tutaj się kryje pewien e, niuans tego całego przedsięwzięcia, ponieważ już ale... o, w 82 roku i w 86 roku kiedy to Brazylia miała największych e, graczy na świecie nie potrafili w tym momencie odpowiednio wejść na boisko i zagrać w sposób taki, który by przywiózł im tą upragnioną kopę. Albowiem yy, gra tu ważną rolę czynnik psychologiczny. Z tego względu, że niestety cała, cały ten nerwetes wokół, wokół drużyny, całe to wsparcie całego narodu, cały ten szum w mediach powoduje, że wchodzą na boisko tak jakby już wygrali mecz. I właśnie te przykłady z 82 roku i 86 roku bardzo dokładnie ilustrują właśnie sytuację, kiedy niestety byli dobrą drużyną, byli mocną drużyną, ale nie zagrali odpowiednio. A w sumie liczy się tylko piłka w siatce przeciwnika. Marco Donilu. Wymień tych zawodników z tamtych czasów, tych świetnych, wielkich, znanych zawodników na świecie. Kto to był? Marcos Donilo, Diga, quem eram aqueles grandes craques da época? Bom, em 82, 86, que era da seleção considerada uma das melhores do Brasil atualmente até hoje, os craques eram Falcão, Sócrates, Dário Maravilha, Dadá, tinha Abílio, goleiro como o Carlos. Hmm. Zico, Toninho Cerezo também foram um dos grandes jogadores daquela época que jogaram muito bem, mas infelizmente não conseguiram trazer o Caneco que era a importância, né, de todo esse esforço. Sim, toda a expectativa do povo brasileiro. Com certeza. vocês ouviram, como a pleiada dos há a jednak não dá para ele se para do país. Marcos Danilo. Tem o Ronaldo Fenômeno Gordo e tem o Ronaldinho Gaúcho. Você acha que quem joga mais? Pô, Mar Marcos Danilo. Ronaldo Fenômeno Gordo ou Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho. Por quê? Com certeza. Porque ele é uma pessoa que sabe jogar bola tanto sozinho, pra ele, como também para a equipe. OK, Marcos Danilo mówi, że Ronaldinho Gałusiu, ponieważ e, gra świetnie, tak samo dobrze dla siebie, jak dla całego zespołu. Marcos Danilo pochodzi z tych samych stron, z tego samego stanu, z tego samego miasta, co Ronaldinho Gałusiu. Gałusiu to są ci, którzy mieszkają, urodzili się w stanie brazylijskim w stanie Rio Grande do Sul. Wszyscy, którzy tam stamtąd pochodzą, to są Gałusios. I jest Ronaldinho Gaúcio, to ten, co ma te fajne ząbki i tą kitkę. I jest Ronaldinho fenomenu gordo, czyli Ronaldinho fenomen gruby. Marcos Danilo, powiedz mi trochę o innych graczach. Mi fali ośmiu jogadores. No, Brasil, nós temos vários jogadores. Nós temos o Lúcio, Roberto Carlos, Cafu. Ok, mamy Lúcio, mamy Roberto Carlos i mamy również Cafu, który e, świetnie kreuje zagrywki, dobrze podaje e, piłkę, która później trafia do gola, trafia w bramkę. Wasz korespondent tutaj. Nie ma zielonego, żółtego, ani nawet niebieskiego pojęcia o piłce nożnej. Spójrz na lepszą stronę życia z nie tylko Dobrze, serdecznie witamy ponownie Państwa. Darku, jak Twoje samopoczucie? E, już po kolejnym piwie, ponieważ tutaj komentujemy te nasze Mundialero, tak jak to robią Irlandczycy, czyli w pubie, przy piwie, przy telewizorze. Tak, tak tutaj to wygląda. Powiedz, e, nie będzie żadnych karnych do tej pory? E, nie, tak, nie, nie będzie, po prostu... Będzie futbol na tak, czyli będzie dużo bramek, ale będzie tak się dobra obrona. Nie będzie po prostu karnych. Wszystko będzie się rozgrywać w regulaminowym dwa ja razy 45 ja bym, minut. Ja bardzo lubię ten mecz Dobry mecz kończy się karnymi Owszem, to jest wtedy loteria To jest huletka, ale to są takie emocje Że chociaż jeden taki dobry mecz W ćwierćfinale bym chciał zobaczyć Kto wie, czy takim meczem, jeżeli idąc w twoją drabinku Nie byłaby właśnie Szwecja-Portugalia To byłby wyrównany mecz I być może właśnie mógłby się skończyć na karny No, zobaczymy, zobaczymy za jakieś 3 tygodnie spotkamy się, Darku, po Mistrzostwach Świata na takie rezimy. Co ty myślisz? Żeby porównać to z rzeczywistością tak? Z reguły takie drabinki przed mistrzostwami rzadko się zgadzają z prawdziwymi zawodami, ale będzie ciekawie spojrzeć na to, chociaż też krótko, krótko rzucić przy okazji. Dobrze, Dobrze tu dos... przejdźmy do półfinału. Dobrze, w półfinale spotka się Holandia ze Szwecją. Będzie tutaj 1-1 po 90 minutach, ale złota bramka strzelona przez, pamiętają Państwo, kto jest ho, y, trenerem Holandii? Marco van Basten. Tak, bardzo dobry jest zawodnik. I Holandia... Myślisz, że on strzeli bramkę? Myślimy, że on strzeli bramkę. Tak, myślimy, że on strzeli bramkę. Nie, nie, tu mówimy o tym, że bramkę strzeli Arjen Robben, faniały zawodnik Arsenalu. Nie Arsenalu, tylko przepraszam Chelsea. Co ja tu mówię prostu? Tak. Czyli Holandia wygra ze Szwecją w jednej, drugiej finału 2-1. W drugim półfinale będzie grać Włochy. Będą grać Włochy z Brazylią. Brazylia wygra także po złotej bramce. Widzisz bardzo statycznie te mistrzostwa. Ja tutaj no tak. naprawdę wiesz, na mnie Lejero patrzę. Mnóstwo bramek, mnóstwo emocji, mnóstwo się no będzie działo. No tak. Ja, ja robiłem drabinkę i wyszło mi, że średnia na mecz mniej więcej 1,83 bramki. Więc to rzeczywiście jest mało, ale... Im wyżej faktycznie tym no. ostrożniejsza jest gra, chociaż tak. też nie zawsze tak jest, w finałach pamiętamy też wyniki 3-0, tak, tak. ale kto wie, kto wie, ja myślę, że tutaj jednak będzie więcej bramek. Mecz ale o trzecie miejsce, miejsce tak. jak myślisz kto będzie? Jeżeli w parze tutaj w twoje draguńce wypała Szwecja i Włochy e, w taki, ja, ja bym Włochów tak daleko nie pójścił w wodku, ale, ale tutaj, tutaj bym jednak na Szwecję stawiał. Widzę, że tutaj znowu 2-0 dla Włochów. Tak. Lubisz ten wynik dla Włochów? Tak. Włochy ciągle 2-0, 2-0, 2-0. Tak. Dobrze. No i finał. I finał. Zatem finał będzie po piosence. Zapraszamy Państwa na mundialowe dźwięki. to się zachował. Majak w rękę któregoś, gol! Jest! Jest! Gol! Jest! Sławomir Majak załadnie tam się zachował! Kto strzelił tego gola nawet nie wie! Brąci się, wszyscy będą strzelać, wybij, wybij tę piłkę! Dobrze, przechwycił ją teraz! Trzymaj, daleko, daleko od bramki, ładnie kolnika, Zabnaczam z bramkarzem! Kajemaj, Jezus Maria! Co się dzieje? Turek ukończ ten mecz, To dlaczego pan nie Panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Ty się, bracie nie denerwuj! Nie żałuj gardła dziś! Wielki finał, złotą nikę, wygra lepszy z nich! Złotą Nikę wygra lepszy z nich. Złotą Nikę wygra lepszy z nich. Złotą wygra lepszy z Pełna koncentracja, cały czas. Od początku praca, poddychać po głęboko, rozluźnicie, Posłuchajcie jak stadion budli. Przyzwyczajcie się dobrej. A więc panowie posłamy, poszatunek, pozytywną. Aha. Jest ten czas Kiedy musisz pokazać Przede w już przodzwo Bo może być tylko jeden teraz, teraz, Ej, teraz. emocje Serce bije mocniej Chcę zobaczyć zwycięstwo polskie. Dosyć meczu bo nic sukcesów Zakurzonych chronik Stadion GP, rywal Oni Kontrawy biało-czerwoni Pod nas chronić myśli myśli rowie. Czas by zostawić na boisku zdrowie Zostawić siły wszystkie Pierwszy wyjstek, pierwsze wejście czyste, wszystkiem czas zrywu ryk dybun, do natarcia Nie do zgarcia, jedna szansa Jedna szardza i wiara narasta Nagle zapominamy o porażkach 90 minut prawdy Sprawny by ten mecz Dla rywala nie był łatwy Tylko jednego możesz być pewien Że zwycięstwa może być jeden Nie będzie prosto, dziś będzie ostro Najwyższym celem Mistrzostwo jednego Możesz być możesz pewien, pewien. Wydzieńca może być może jeden W ten dzień naprzód Polską Najwyższym celem dziś Mistrzostwo jednego Możesz być możesz pewien Wydzieńca może, może, może być jeden W ten naprzód Polską Najwyższym celem dziś Mistrzostwo Mistrzostwo A, biel i czerwień, niechaj budzi głowicę, chcę będę piłkę w A, to ostatni apel, żadny tak czynić, żeby wynik był dziś dodatni, flaga w błysku fleży powiewa, flaga, waga dzisiejszych zmagań jest niebaga, ten mecz to dar losu A, ten mecz wyłonić może herosu ten możesz być, pewien może być, być, jeden To może być, ten dzień może być, Najbliższym Dziś Możesz być pewien, możesz być może być jeden, to naprzód Polską, najwyższym celem, dziś, mistrzostwo. Dobrze, serdecznie witamy ponownie państwa Darku. Jak twoje samopoczucie? E, już po kolejnym piwie, ponieważ tutaj komentujemy te nasze Mundialero, tak jak to robią ulanczycy, czyli w pubie, przy piwie, przy telewizorze, tak tutaj to wygląda. Czuję się coraz lepiej, Wodku, a ty? Dobrze, dobrze, ja też się czuję coraz lepiej i zanim dojdziemy do finału, chciałbym troszeczkę wrócić do przeszłości, czyli może czy masz jakiś ulubiony mecz mistrzostw świata? No właśnie to jest problem z mistrzostwami świata, że ja nie mam takich moich ulubionych meczy, ja bardziej jednak jestem kibicem zespołów Śląsk -Wrocław? grupowych. Śląsku Wrocław? Wrocław nie, nie, chociaż teraz trzymam po cichu kciuki, raczej matematyce, może Śląsk wejdzie do, do ekstra klasy, zobaczymy. Bardziej mam na myśli, prawda, mecz, pamiętny mecz Liverpool, AC Milan, finał Ligi Mistrzów i taniec i parady Dudka. To, jest, to, to były takie emocje, e, które wspominam i przyćmiewają wszystkie mecze reprezentacyjne, które mi przychodzą do głowy. Dobrze. A twoje, Wodku? Yy, Moje, a zanim jeszcze wrócę do moich yy, nawiązań do przeszłości Czy pamiętasz nazwisko tego bramkarza z Paragwaju? On też był taki, taki to, że, tak się zachowywał podobnie w bramce jak Jerzy Dudek teraz podczas ubiegłego finału Ligi Mistrzów yy... Yy, Nie pamiętam, wiem, o, wiem yy, on miał takie ruchy podobne, yy, ale... czy, czy, Na czy się yy, zaczynało nazwisko Nie, przypomnę sobie Chilaves? Nie. nie, inaczej Chyba... che Guevara. Che Guevara. nie to che Guevara tak. To... Jak on? Też sobie przypomnimy, zresztą słuchacze na pewno nam przypomną, na słuchacie zawsze możemy liczyć. A propos mojego ulubionego meczu. Ja pamiętam takie mecze 82 rok, to był chyba mój pierwszy taki mundial, który oglądałem całkowicie już yy, świadomie. I pamiętam jedną czwartą finału, jak Polska grała z Francją i taka bramka kupcewicza na 3-2, tak prawie z narożnika pola karnego i bramka i piłka padła tak zaraz przy, przy, przy słupku. I Joel Batz chyba wtedy bronił bramki francuskiej. No i 3-2 wygraliśmy. No, Mieliśmy trzecie miejsce. Miałeś przyjemność, oglądać. naprawdę dobry mecz, trzeba przyznać. Eee, co dalej? Spominamy o konkursie, wódku? Tak, tak. Zapraszamy teraz Państwa na konkurs. Pam, baram, baram, pam. Dobrze, mamy dla Państwa trzy pytania. Mamy dla Państwa trzy pytania. Nagrodą nagrody będą. Na razie nie zdradzimy tego Państwu, ale Oczywiście warto obracić się. Tak. Nagrody będą w postaci tak. biletów na finał. Tak. Nie sprecyzujemy na którym Mundialero, tak. ale na finał Polska, Arabia Saudyjska na pewno bilety będą. Dobrze, pierwszym pytaniem jest mecz z 1800... przepraszam, z 1982 <śleszy> roku. <śleszy> tak z Mistrzostw 82 roku? Czy przypomnisz, gdzie były mistrzostwa w 82 roku? Gdzie były Mistrzostwa w 82 roku? W Hiszpanii? W Hiszpanii były. No, dobrze. Dobrze, wracamy do meczu Brazylia-Włochy. I pytaniem jest... Oczywiście Włochy wygrały ten mecz. Może to nie jest takie oczywiste, ale Włochy wygrały ten mecz. Ale pytaniem jest, kto zdobył trzy bramki dla Włoch w tym meczu? To jest pierwsze pytanie. Kto zdobył trzy bramki dla Włoch w tym meczu? Drugie pytanie, to już jest mundial w 1986 roku. Pamiętasz, Darku, gdzie był ten mundial? Mexico? Pamiętasz? A tak... Azteka, stadion w 86. Dobrze, roku. Jak pamiętam? Jak Polska dostała 3-0 z Anglią i czekałem do czwartej w nocy, aż nasi będą grali, po czym po 15 minutach było po meczu. <śmiech> Zupełnie jak z Alkami i prawda? Tak. Meksyk, tak. Meksyk 86. Tak. I mecz także w Brazylii, ale z Francją. I proszę powiedzieć, ten mecz rozstrzygnął się w rzutach karnych. Kto nie szczelił karnych w tym meczu? Proszę posłuchać, jak to było naprawdę. Kto nie, szczelił meczu, kto nie szczelił karnych w tym meczu? Dodamy, że nie szczelili karnych także Brazy Brazylijczycy, jak i Francuzi. To jest pytanie drugie. Kto nie szczelił karnych w tym meczu? Dobrze, trzecim pytaniem jest także pytanie o Mundial w 1982 roku, gdzie Polska grała z Belgią. Czy pamiętasz, Darku, jaki był wynik w tym meczu? Nie pamiętam niestety. Włodku, przypomnij. Wynik był 3-0 i... Pytaniem jest, kto szczelił bramki dla Polski. Dodamy, że bramki szczelił jeden zawodnik. Zatem mamy trzy pytania. Czekamy na odpowiedzi albo na naszej stronie, albo pod naszym e-mailem, który podamy na końcu. Nagrody będą na pewno atrakcyjne. Polska, Arabia Saudyjska. nagrody. Tak, to jest finał. Na ten finał Państwo prawdopodobnie wybiorą się z nami. Czyli co? Mamy pytania, mamy ulubione mecze, konkurs za nami. Nastał finał, czyli kogo mamy w finale, Darku? Wodku, ty masz w finale, ponieważ ja nie wiem, czy bym postawił na taką parę finałową. Ty masz w parze finale Holandię z Brazylią. Brazylia nie dziwi, ale Holandia. Holandia też nie dziwi w tym roku. Zobaczysz, zobaczysz, Darku. No, też jakąś klasę jakąś postawiłeś, Wodku. Tak, tutaj przemion, nasz przy, przyjemny kolega z Holandii rozumiem, Wiedział w z na tak, na finał. Tak, tak, tak. Jest po prostu wszystko już tam uklepane, więc pieniądze postawiane i nie może być inaczej. To prawda, Holandia przegra w finale, ale tak postawiliśmy. Tak. A więc e, ty a wiem, że odwiedziłeś Amsterdam niedawno i jesteś pod wpływem pewnie urody tego miasta. Ja będę w Amsterdamie e, w czasie meczów ćwierćfinałowych. Więc mam nadzieję, że, że Holandię tam zobaczę i, i będę kibicował. Mam nadzieję, że Polskę też tam jeszcze zobaczę, zanim pojadę na finał za Radą Saudyjską. Natomiast y, Brazylia widzisz tutaj 2-1 Holandia, tak? Tak, dokładnie. No, to Brazylia myślę, że faktycznie w finale będzie, ale ja bym tutaj jednak liczył na jakąś niespodziankę. Ja bym tutaj liczył, że zobaczę drużynę, powiedzmy... Czech? Mówisz? Zamiast Brazylii czy zamiast Holandii? Zamiast Holandii. Mhm, czyli cała drabinka idzie w cholerę i, i Czechy wygrywają z Brazylią, bo zobacz, jeśli wrócimy do 1-8 finału, to ja postawiłem, że Brazylia wygra z Czechami 1-0. Czyli odwrotnie będzie, tak? No nie, nie, nie. To tak, ja, ja tą drabinkę inaczej widzę od, od samego początku. Mhm. No dobrze, no dobrze. Czyli według mnie Brazylia pierwsze miejsce, Holandia drugie, Włochy trzecie. I Dobrze. po mundialu. I po Mundialu i zobaczymy jak to będzie. Przykre, że nie kibicujesz naszej reprezentacji. No jestem optymistą. No i... Nie, nie, nie. No widzisz właśnie, ja jestem kibicem, który bardzo wierzy w to, że mimo wszystkich zawirowań reprezentacyjnych, mimo Janasowych decyzji, że jednak te emocje nie będą takie krótkie nie skończą się na trzecim meczu w grupie A. Dobrze. To co? Może puścimy piosenkę, która dość dużo zawojowała 4 lata temu po sukcesie naszej kilka chcesz przypomnieć nasze sukcesy tak. chcesz ustami I... Maleńczuka przypomnieć to co się działo tak, tak, tak, co ty na to oj, to jest bardzo dobra piosenka i mam nadzieję, że w tym roku Maleńczuk napisze piosenkę ale weselszą. weselszą z innym dźwiękiem, owszem też pozytywnie kończącą się ale Bracjeroz wygrała Polacy tak. nie nagrają tak źle jak zagrali w kolei. dobrze, zagrajmy Maleńczuka Zadzwonił do mnie trenero i Serveiro. W Żurnale i i Chcą wiedzieć, kogo teraz wystawi trenera. Przyszedni, podchodzę do trenera. Daj szansę, a zostanę bohatero. Nie daję trener szans Atmosfera, wyżurnale i pytają, to jak kto stracił na futbol i roz. Bawcie desperacji i rozpaczy. Trener stawia pięć nowych graczy. Kajecik wesiołówek, do nas napisz kilka słówek. Nie tylko laurów. orów. małpa.gmail.com. Dobrze, serdecznie witamy ponownie Państwa. Witam Cię Darku po piosence. I mam tutaj na kartce, koledzy mi spisali specjalnie takie Twoje potknięcia różne. Ja wiem, że nie zupłotku. lubisz tego. Oj Wodku, a widzę, że Ty też masz moje, oj Darku. Oj, oj Wodku, przygotowaliśmy oj, się chyba oj, dobrze. Proszę, proszę, ja tu mam na przykład o Tobie szpak, jak na Ciebie mówią, ambiwalentny, czyli Cieszą się Portugalczycy, cieszy się cała Portugalia i my się cieszymy dzieląc się w bólu z Anglikami. Pięknie to powiedziałeś, no, pięknie. No, ale ten twój tekst, w 56 minucie gości, goście na wszelki wypadek podwyższają na 3-1. Oj, no. no nie przypominaj mi tego, nie przypominaj to. Szpaku seksowny, momentami perwersyjny, posłuchaj tego. Znalazł to miejsce między nogami obrońcy, pamiętasz no. jak to powiedziałeś? Pamiętam. Albo to, deko podrywa kolegów, też to było bardzo, bardzo... Ale nie taki był kontekst, nikt dobrze, nie zlatł. Dobrze, Dobre krycie, powtórzyły się pary, też to było piękne. Albo wnikliwe krycie, też użyłeś takiego stwierdzenia? Używam go często. Albo to jest przepiękne, przecież Raul obsłużył Morientesa. No. Tak, dobrze, albo, albo jeszcze jedno przecież, to, to jest chyba szlagierowe, to mi się podobało, pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to powiedziałeś, ale... Wiejra, brutal, ale kocha dzieci też wyrwany z kontekstu, nie brzmi tak dobrze, jak było w kontekście a, a pamiętasz kontekst tego, kiedy ty powiedziałeś, że na trybunach było wiśniowo biało? Oj, nie wiem może to nasi kibice, nasi kibice. Buraka odstawiali po meczu tak, pewnie w Chorzowie znowu Nigeryjczycy są bardziej szybsi od Bułgarów tak, to pamiętam <śmiech> dokładnie Tak, dobrze. a może, może ostatni raz żeby nie przedłużać, mamy coś takiego szpaku filozoficznego. gdzie jest piłka? No, a gdzie? W środku. Tak jak było. Dobrze, ten wynik dla Portugalczyków to sporo, ale jak i niewiele, to też było. Niech Państwo spróbują usiąść no. przed mikrofonem i kibicować mecz, w tak. którym nic się nie dzieje. Tak, tak, Hiszpanie typują posunięcia przeciwnika. Widzę, że masz ostatni tekst, mój. Tak, to też jest szlager Ech, Wszedł już na dobre do polskiego języka. I znowu niecelne trafienie! Tak. <głodku>. No, dobrze, nie będziemy się wyśmiewać. To co, kończymy nasz dzisiejsze, nasze dzisiejsze studia mobilowe. Kończymy, kończy się piwo, kończy się relacja tutaj w pubie, w telewizji i myślę, tak. że możemy kończyć nasze relację. Szykujemy tak. się, szykujemy się na kibicowanie. Otóż w piątek wszyscy przychodzimy tam, gdzie pracujemy, w koszulkach swoich zespołów. Czyli przypominamy konkurs, przypominamy, że... Mundial wygra Brazylia, Holandia na drugim miejscu. Czyli tak, spotykam... że finał to będzie jednak Polska i Arabia Saudyjska? Tak. Albo Iran. Co? Albo Iran. Tak, tak, dobrze. I co? Spotkamy się za miesiąc na podsumowanie naszej. Podsumowanie i podliczenie wszystkich zysków z pieniędzy, które postawiliśmy na wyniki. W w tych mistrzostwach. Tak, i ogłosimy wtedy nagrodę oraz finalistę naszego konkursu. Tak jest, także życzymy miłych emocji, życzymy e, owocnych typowań, życzymy miłego Mundialero. No. Ci chłopcy nareszcie wybiegli na wojsko, dokopali różnym takim, ale to nie wszystko o czym dzisiaj będę mówił. Dobrze, że nie jestem sam, zaprosiłem dwóch koleżków ze sportowych gazet znam. Ich twarze, piłkarze, to dla nich ta piosenka, to o nich, do z nimi zdobędziemy cały świat. Polska czadu, polska gola, piłka w środku pola. Rozwalimy każdą bramkę, tylko dajcie nam czas. wytrujemy sobie żyły, ale najpierw flaki przeciwnikom, co myślą, że jednak się da. Bo przecież nie ma takiej siły, żeby z biało-czerwonymi wygrać, wygrać, nie ma szans. Pajoska pieśń do boju nas zagrzewa Jak miliony polskich gardeł, co krzyczą z całych sił Pokonamy, Poko, zwyciężymy, nie ma takiej siły, która nas zatrzyma Nie ma szans